Nowiny 8 tygodnia 2014 roku przed mikrofonem Borys Kozielski jest ze mną również Marek Mazurkiewicz. Witam państwa. I w Lublinie Szymon Grabarczuk. Witamy cię, Szymon. Dzień dobry. No i mamy pierwszą, dłuższą przerwę w tym roku, bo nowiny 8 tygodnia poprzedzają nowiny piątego tygodnia, czyli trzy tygodnie się tutaj opóźniamy troszeczkę. Spróbujemy zahaczyć o te tematy, które w tym czasie tych trzech tygodni się zdarzyły, ale tak chyba specjalnie nic wielkiego się nie wydarzyło, co, o czym warto byłoby mówić tutaj w, w naszej audycji. No Myślę, że to co się wydarzyło mamy zebrane. Mamy zebrane. Posłuchajmy mniej więcej o czym będziemy mówić. W Warszawskie otwarte wiki spotkania to już dzisiaj, tutaj niedługo się zaczną. Omówimy ogłoszenia Wikipedii, trendy tygodnia. Wikipedia spada na dziesiątą pozycję, też o tym opowiemy. Otwarcie wystawy wiki lubi zabytki z duńskiej Woli. Stewardzi, Wybory 2014, Konkurs POTY 2013, Picture of the Year, e, Kryzys Wikinews i z wolnej kultury kampania Open Access, Wikipedia Library, Biblioteczne Wsparcie dla Wikipedii, Google Glass w Policji, Obywatele Unii Europejskiej ściągają filmy, bo branża ogranicza wybór. I to jest ciekawe, że to mówi Komisja Europejska. Mam nadzieję, że zdążymy te wszystkie tematy dzisiaj omówić. E, zaczynamy oczywiście od tego, że e, jesteśmy w MITO, czyli w taki Cafe klub e, mi się art, art, podoba, kafe art Books, to się chyba tak nazywa. Mi się coś. podoba nazwa klubokawiarnia, prościej. Klubokawiarnia, ale ona ma właśnie większe tutaj troszeczkę... Zakres swojej działalności i, i, i to takie troszeczkę nietypowe, dlatego trudno jest to dokładnie określić. Miejsce bardzo ładne, sympatyczne i jesteśmy tutaj miło przyjmowani, i dlatego bardzo dziękujemy również za udostępnienie nam tego pomieszczenia na dole. I dzisiaj właśnie tutaj odbędzie się warszawskie otwarte Wiki spotkanie. Znaczy na górze. Na dole się odbędzie. Na dole się, tutaj, tutaj. Tutaj, dokładnie w tej salce, gdzie jesteśmy. Bo mało osób się zapisało, 10 osób się zapisało, o, osób, które deklarują na, na wiki jakie ciekawe, bo tyle samo osób się zapisało na Facebooku, to chyba pierwszy raz tak się zdarzyło, że tyle samo osób jest na Facebooku, co na, co na wiki. Na ogół to jest tak, że na Facebooku to mnóstwo osób się zapisuje, które nie zamierzają nawet przyjść. A, a na naszej wiki to właściwie było takie, takie żel żelazne audytorium, czyli ludzie, którzy, którzy przychodzili. E, no mamy 10 osób, będzie właściwie e, jeden temat, o którym ja opowiem. Voice Intro Project. Masz dużo czasu? Cały Go wypełnisz? E, nie, to nie chodzi o to, że to dużo czasu, po prostu jedna prezentacja będzie. Ja tam dużo nie mam do powiedzenia. Mówiłem, że to jest mały projekt na razie. Dopiero startuje, więc za dużo nie można o nim powiedzieć, ale, ale na początek warto o czymś wspomnieć na pewno. No to zapraszamy, jeszcze można do nas dotrzeć, ale nie wiem, czy ktoś zdąży, bo o 15.00 zaczynamy, a nasza audycja w Radiu Wnet będzie prezentowana po 16.00, jeśli w ogóle będzie prezentowana, bo dzisiaj, tak jak w ostatnich dniach, no, wiadomości z Ukrainy dominują we wszystkich mediach. Tak, ale my tu prawdopodobnie będziemy do 19, więc więc i tak można. No, więc ktoś może już usłyszeć przyjść. w podcaście i, i przyjść. Zapraszamy. Takie spotkania odbywają się raz w miesiącu. Następne jest planowane na 22 marca 2014 roku. Dzisiaj jest 22 lutego, więc jeśli ktoś ma ochotę wyśledzić i przyjść do nas, to zapraszamy. Ogłoszenia. Wikipedii. Yy, mamy z ostatnich trzech tygodni sporo ogłoszeń, ale yy, Ty chyba Szymon znalazłeś takie, o których warto powiedzieć. Halo, halo? Tak, tak, tak. E, <coughs> e, po pierwsze właśnie piknąłem sobie w to ogłoszenie Wikipedii i wyskoczył mi nikt co potrzeba, więc <coughs> idę na następnego. <coughs> Właśnie piłem herbatę i się zakrztusiłem. No tak to jest, jak ktoś podczas pracy właśnie <grymny> zajmuje się prywatnymi sprawami. Mi się też to raz zdarzyło, się zakrztusiłem i, i miałem problem, bo to jak na żywo się nagrywa, bo my nagrywamy na żywo, także nie, nie będziemy tego montować. No to, to, ale to też dlatego nie wypada jeść, nie wypada pić podczas audycji. Chyba, że no chcemy no. zareklamować jakiś posiłek. <głosy> to powiedz, <głosy> co jeść. Herbata. herbata. Jaka herbata? Nie, no to bez przesady. Tak więc y, tablica ogłoszeń w Wikipedii. Znalazłem dwie rzeczy. Y, po pierwsze to, że y, niedawno, bo jakiś może tydzień temu, może dwa tygodnie temu <głosy> wszedł taki nowy mechanizm do Wikipedii, który pomaga nowym użytkownikom wykonać kilka pierwszych prostych edycji. To działa w ten sposób, że kiedy tworzymy konto, ten mechanizm sam się włącza, zdaje się, i no nie wiem, jeszcze tego akurat nie, nie robię, ale wiem, co jest dalej. Yes, On się yes. włącza i, i, i proponuje wykonanie kilku pierwszych edycji, co Ci się podoba, czy jakieś literówki, czy jakaś tam jakieś poprawa linków, przeredagowywanie większych tekstów i to, co wybierzemy, to on sam podsyła nam artykuły, w których jest szablon dopracować z odpowiednim parametrem, na przykład tam, gdzie jest napisane, że trzeba przeredagować tekst, zmienić styl na encyklopedyczny, to takie rzeczy są podsyłane i użytkownik widzi takie chmurki pojawiające się, tutaj kliknij, żeby to zrobić, tutaj kliknij, żeby to zrobić, i wtedy y, może łatwo wykonać swoje pierwsze edycje. No i właśnie na tablicy ogłoszeń napisałem o tym, że y, ci, którzy śledzą ostatnie zmiany i ci, którzy y, lubią witać nowych użytkowników, mogą śledzić właśnie te pierwsze edycje wykorzystani z, wy z wykorzystaniem tego y, narzędzia. Y, no Przypomniałem o tym, że y, że raczej takie tego typu zmiany nie powinny być wycofywane do tego, że z zasady... No, wycofamy zmiany te, które są wandalizmami, czyli te, które były dokonane w celu zaszkodzenia Wikipedii. Tutaj raczej anulujemy zmiany, to jest inny, inne narzędzie przywracania do stanu poprzedniego. No i po drugie, przypomniałem, że możemy za takie zmiany dziękować. To warto przypominać, bo ostatnio gdzieś w kawiarence użytkownik z paroma tysiącami edyzy stwierdził, że dla niego czy anuluj, czy cofnij, to jest wszystko jedno i on w ogóle tego nie odróżnia. Tak właśnie dlatego celowo tutaj o tym też napisałem, bo wiem, że wiele osób tego nie odróżnia, tak samo jak wiele osób nie pamięta czym się różni dziękowanie w Wikipedii od lajkowania na Facebooku i zastanawiam się, czy przypadkiem nie powinienem na stronie poświęconej dziękowaniu w Wikipedii podlinkować swojego tekstu na swoim blogu, na którym wypunktowałem właśnie, czym się zasadniczo różni dziękowanie od lajkowania. Przede wszystkim to, że to, że my dziękujemy jakiejś osobie, to tylko my wiemy za co dziękujemy. Więc, znaczy tylko my i ta osoba. Więc nie ma na przykład czegoś takiego jak zbieranie podziękowań za daną edycję myślę, tak. że możesz ten tekst podlinkować, ja przynajmniej nie będę protestował. No chyba w skrócie można napisać tam od razu, a nie cały tekst linkować, bo to rzadko kto klika w kolejny link, żeby się czegoś dowiedzieć. To ja już to wszystko napisałem, tylko chodzi o to, że to jest wszystko już, nawet nie tylko ja napisałem to, ja to przetłumaczyłem z wersji ang anglojęzycznej, w której to było napisane, tylko chodzi o to, że użytkownicy jakby to ignorują. To znaczy, co? Nie, nie, nie, nie dziękują? Po pierwsze nie dziękują, po drugie uważają, że to są lajki. No. Więc, więc nie, nie reagują na te argumenty, które przemawiają za tym, że to w ogóle lajków nie przypomina, nie przypomina. No tak, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest to, że Komitet Arbitrażowy za tydzień będzie właśnie miał początek nominacji do następnej kadencji i jakoś tak się złożyło, że chyba tydzień albo dwa tygodnie temu, jak o tym napisałem na swoim blogu, że zachęcam tych doświadczonych wikipedystów do wyrażenia zgody na kandydowanie, dlatego, że jest niewiele pracy i ten taki argument podnoszony przez wielu doświadczonych wikipedystów, że nie, nie idę tam, bo tam trzeba tak dużo robić, mi się nie chce, to w ogóle jest takie żmudne, trudne, nudne i... Nikt mi za to przecież klasy nie da, więc po co. To, to napisałem o tym, że to właściwie jest błędne, bo teraz się okazuje, że tych wniosków jest niewiele. Być może to jest dobra praca administratorów, być może to są jakieś inne przyczyny. No, ale... Komitet arbitrażowy, przypomnijmy, zajmuje się rozstrzyganiem sporów takich wojen, wikipedycznych. Tak, poważnych wikipedycznych, sporów, poważnych sporów, to warto znaczy, podkreślić. Albo nawet najpoważniejszych. Znaczy spory powstają, jeśli ktoś coś zmienia w Wikipedii, a ktoś inny to wycofuje i tak nie, kółko. Tak? Nie, to, znaczy, to są codzienne rzeczy, które są jakby naturalną częścią działalności na Wikipedii, tak, że dyskutujemy nad tym, jak powinien wyglądać artykuł, nie zgadzamy się w tej sprawie, to są normalne dyskusje i tym się Komitet Arbitrażowy nie zajmuje a dopiero wkracza w którym momencie, jak się do niego ktoś zgłosi, że ma problem. Też, ale y, z, komitet arbitrażowy wkracza w tym momencie, kiedy po pierwsze ktoś się z, y, do niego z tym zgłosi, czyli sam nigdy nie działa, a po drugie y, komitet arbitrażowy zaczyna działalność wtedy, kiedy sam uzna, że to, z czym się do niego zgłosiło, y, jest y, no, wchodzi w zakres zadań komitetu. Czyli to na przykład, y, tak, taka typowa rzecz, to jest y, rażące, y, umyślne, wielokrotne łamanie podstawowych zasad Wikipedii, które wyszło właśnie gdzieś tam w toku y, konfliktu personalnego. Czyli to jest już taka sytuacja, kiedy jakiś Wikipedysta po pierwsze wielokrotnie łamie zasady, po drugie jest niemiły, w stosunku do konkretnego wikipedysty, a nie tylko na przykład jest krytycznie nastawiony do pracy tego wikipedysty. Tutaj musi być konflikt personalny, argument nad personem. Mhm. I takich zdarzeń jest niedużo, niedużo jest rejestrowanych. No tak. właśnie jakoś tak coraz mniej. Więc z jednej strony dobrze, z drugiej strony by było mówić, że to może dlatego, że nas aktywnych wikipedystów jest coraz mniej, więc coraz rzadziej się siłą rzeczy e, kłócimy tak czy inaczej właśnie za tydzień będą te nominacje i zachęcam tych doświadczonych, którzy nas słuchają do, do rozważenia no, bo tutaj takiej możliwości, że, że, że może, można by się zgodzić i wystartować w wyborach. Mhm. To zachęcamy gorąco. Przypomnę, że wszystkie linki prowadzące do tematów, o których mówimy w naszej audycji, znajdują się na stronie Naszy, naszej audycji nowiny.podcasty.info no i na naszej wiki oczywiście pl.wikiradio.org z tym, że tam jest trochę trudniej chyba to znaleźć. Ta strona z podcastami jest chyba bardziej przejrzysta no i dotyczy tylko, tylko naszych nowin. To zależy co kto lubi, ja osobiście wolę naszą wiki. No tak, ale no, nie wiem czy na głównej, jest na głównej stronie link, także chyba łatwo też znaleźć. E, to mamy już ogłoszenia za sobą, czy jeszcze I warto jest... może jeszcze powiedzieć, że wiki nasza wyskakuje po wpisaniu w Google Nowiny, nowiny Wiki 2014, także można też tak. No to zależy, bo u ciebie może wyskakiwać, dlatego że no, Google okay. jest spersonalizowane. Jak tam okay, często okay. klikasz na to, to on ci podpowiada, że to właśnie pewnie o to ci chodzi. Jak Zrób sobie tryb incognito, bo tak można i wtedy, wtedy to jest miarodajne, bo wtedy Google nie wie kto to wchodzi i wtedy można sprawdzić tak naprawdę, na której pozycji znajduje się wyszukiwane hasło. Kolejny temat to trendy, o których rozmawialiśmy, że będziemy co tydzień oglądać je. No teraz wypadałoby spojrzeć chyba na trendy miesięczne i zobaczyć jak to wygląda, bo dawno nas tutaj już nie było. Justyna Kowalczyk na dziesiątym miejscu, zrozumiałe. Zamek swobodny na dziewiątym. Najprostszy rodzaj zamka stosowanego w automatycznej broni strzeleckiej. A, to pewnie też związane z Olimpiadą, pewnie tam ktoś używał takiego karabinu. <grywanie> nie wiem, co to jest, może i nie. E, Ukraina na ósmym miejscu e, w ciągu ostatniego miesiąca. Polska na siódmym miejscu. Soczi na szóstym miejscu. Mariusz Trynkiewicz ciągle wysoko na piątym miejscu. Kamil Stoch, e, nasz złoty medalista. Gender lub gender, jak kto woli. E, Ryszard Kukliński się pojawił na drugiej pozycji. No i zimowe Igrzyska Olimpijskie 2014 na pierwszej pozycji, no to też zupełnie zrozumiałe, ale Ukraina bardzo silnie tutaj goni, bo w tygodniowych trendach Ukraina jest na czwartym miejscu, ale zimowa Igrzyska ciągle na pierwszym. Natomiast na trzecim w tygodniowych pojawił się Zbigniew Brudka, czyli łyżwiarz nasz, który zdobył też złoty medal. Entropia na szóstym miejscu. Nie wiem dlaczego to się pojawiło. Może jakieś egzaminy są. <śmiech> Ale to chyba nie ma aż tak dużego zasięgu. No tutaj też hasło związane z olimpiadą. Polska, Małysz, skoki narciarskie. To wszystko zrozumiałe. Ukraina na czwartym miejscu. No i spójrzmy na dzisiejsze jeszcze. Bo to też ciekawe. Na pierwszym miejscu drukarka atramentowa. To jest zaskoczenie. Myślę, chyba. że takie jednodniowe są też nie, nie niemiarodajne, także ta drukarka to może być przypadek. No A może przypadek, jest na stronie głównej. Jak przypadek 26 185 wyświetleń, to nie może być przypadek. To trzeba by przeanalizować pewnie stronę główną naszą, wykordyjną, bo może jest jakoś tam gdzieś podlinkowana. <śmiech> może się sama otwiera. <śmiech> Ukraina jest na Wczoraj drugim było miejscu. wczoraj była wyświetlana 24 tysiące razy, być może właśnie wczoraj miała jakieś fajne. <śmiech> ze strony głównej chociażby. No ciekawe skąd to się tak e, tutaj pojawia. E, Ukraina na drugim miejscu, na trzecim Wiktor Janukowicz, bo tam <śmiech> sytuacja jest bardzo dynamiczna i, i, i okazuje się, że, że, że bardzo szybko się zmienia. E, Julia Tymoszenko na czwartym miejscu goni Janukowycz'a. Zimowe Igrzyska Olimpijskie na piątym, Kukliński na szóstym. Radosław Sikorski się pojawił w ostatnim dniu. No, na chyba, chyba do tego, że powiedział bardzo ciekawe słowa Tak. tak. polityków opozycji, to może... No, o politykę nie będziemy chyba zahaczać, wszyscy wiedzą, co powiedział. Tak, to, no, nie chciałem rozwijać wątku. <głosy> na ósmym Wiktor Juszczenko. Właśnie tak, jak ostatnio widziałem te relacje z Ukrainy, to tak sobie pomyślałem, a gdzie jest Juszczenko? <głosy> i pewnie wielu ludzi też zaczęło go szukać poprzez Wikipedię na przykład. Na 8 Polska i na 10 Majdan. To takie są trendy ostatniego dnia, tygodnia i miesiąca. Kolejna rzecz to taki ranking stron internetowych, jeśli chodzi o oglądalność ogólną i w polskiej strefie to wygląda w ten sposób, że Wikipedia spadła na dziesiąte miejsce, bo była chyba na piątym albo na szóstym, jak rozmawialiśmy o tym chyba tydzień czy dwa tygodnie, czy trzy tygodnie temu. Trzy, Nie, ogólnie Wikipedia zajmuje mniej więcej od, miejsca dziesiątego do ósme, od ósmego do dziesiątego. Także aha, czyli no to, to jest taki to. Gorszy, gorszy okres dla Wikipedii. Pewnie te wydarzenia bieżące przyćmiewają. Jakieś poszukiwania na Wikipedii, bo na Wikipedii właśnie to, o czym też miałem mówić później, no, nie ma tych wiadomości, nie ma na bieżąco tak szybko, takich szybkich reakcji. Yy, otwarcie wystawy Wiki lubi zabytki w, w Zduńskiej Woli. O tym napisał... Yy, ja o tym pisałem, przyszedł mail na naszą listę wikipedyjną. No, blogi pisał yy, e-mailu. Znaczy u nas na stronie za blogiem z maila, Tak. Yy, z duńskiej Woli była wystawa, były warsztaty, jest pomysł, żeby coś zrobić, żeby z tych warsztatów coś więcej wynikało, w sensie, żeby były jakieś potem, żeby ci ludzie edytowali dalej, tak, i zostali z Wikipedią. Nawet pojawił się pomysł, żeby ewentualnie kogoś w tej sprawie zatrudniać albo płacić za te, za te warsztaty wyjazdowo, ale to jest na razie, na razie luźny pomysł, więc z tym poczekamy. Ja bym tutaj ktoś pisał, tak, że, że warto sprawdzić, na ile to działa tak, i że warto mieć jakiś sposób sprawdzania tej, tej efektywności tego, jeżeli by kogoś zatrudniać, tak, żeby, żeby potem to było dobrze, żeby to było dobrze, dobrze wydane fundusze. No właśnie tutaj Szymon, ty pisałeś, że to trudno zmierzyć i, i właściwie efektów takich, które by się przekładały od razu na osoby edytujące po takich spotkaniach nie rejestrujemy, ale nie rejestrujemy dlatego, że, że ich nie ma, czy dlatego, że nie mamy narzędzi do sprawdzenia tego? Nie, no właśnie y, to nie jest trudno, do, trudne do sprawdzenia i narzędzia są. Z tym, że my z nich nie korzystamy. Y, I no właśnie zastanawiałem się, czy nie powinniśmy podejść jakoś tak do tego bardziej y, a, analitycznie, ekonomicznie, tak zbadać, czy to nam się opłaca, albo co powinniśmy zmienić, żeby tak zwana retencja, czyli współczynnik zostawalności w Wikipedii był wyższy. No bo póki co to jest tak, że po warsztatach organizowanych w taki. no dla, dla, kilku, dla kilkunastu osób organizowanych w taki sposób cykliczny, czyli nie wtedy, kiedy warsztaty były pojedynczym wydarzeniem, ale właśnie cykl warsztatów, to po czymś takim, w co wikipedyści, no pojedynczy, ale jednak wkładają sporo pracy, bo to trzeba dojechać na miejsce, być w ogóle przygotowanym, umieć przedstawić wiedzę ludziom, nauczyć ich, poświęcić ileś czasu i tak dalej, to po czymś takim, zostaje na przykład tylko kilka osób, które edytują po warsztatach, bo na pewno jakaś część z tego, z tych uczestników traktuje warsztaty w ten sposób, że no pójdzie, dowie się coś, wróci do domu i żyje tak jak wcześniej. No więc pomyślałem, że po pierwsze musimy wiedzieć ile osób zostaje, po drugie co się dzieje z ich edycjami, to też trzeba jakoś ich objąć opieką, Tutaj właśnie w tym, w tym samym wątku Polimerek odpisał, że jest niebezpieczeństwo, że taka osoba, która nawet edytuje po warsztatach po prostu jest jeszcze za mało doświadczona w kwestii encyklopedyczności i pisze o chociażby lokalnych jakichś tam rzeczach. I potem się okazuje, że to jest nieency, i to wszystko wylatuje. No właśnie, właśnie to w ten sposób ten ludzie problem się jest zniechęcają i bardzo tak dalej. Mhm. Idziemy na, na warsztaty, robimy cykl albo, albo pojedyncze. Jest tam powiedzmy 20 osób. Naprawdę zainteresowanych może być dwie, trzy osoby, te, które organizowały te warsztaty, a nie ci, ci którzy na nie przyszli jak na, jako klienci więc ci, którzy je organizowali taka pani bibliotekarka czy to jakiś student który mnie na przykład zaprosił oni sobie edytują po czym się okazuje, że ich edycje też wymagają poprawy nie ma jakiegoś takiego programu opieki nad nimi, no i z 20 osób robi się nam dwie, potem te dwie osoby też się zniechęcają i, i najpierw mówimy, że wow, robimy jakieś tam warsztat to potem się okazuje, że zostajemy z tym, z czym byliśmy wcześniej i forma... No, nie, wtedy... nie, to tak nigdy nie jest, wiesz, ja mi... Ja, ja, bo to patrzysz tak, e, chcesz od razu efekt uzyskać, to się nigdy w ten sposób nie przekłada. Ja nie bo, mówię o tym, że od razu. No, to... no od razu, no chcesz, żeby, żeby jak gdyby warsztaty spowodowały to, że 3-4 osoby nowe zaczną edytować, a to, to nie działa od razu, tylko one po, po dwóch miesiącach poczują potrzebę, żeby coś wyedytować i wtedy sobie przypomną ten warsztat. Aha, to nie było takie trudne, i przypomną sobie, że, że jednak mogą do tego dotrzeć, bo jakiś tok myślenia już przeszły podczas tych warsztatów i potem łatwiej jest im się zdecydować na to, żeby jednak coś wyedytować. I wcale, no ktoś im kasuje artykuł. No to prawda, przykład, to, jest, to jest inna rzecz, oczywiście, no ale... Nie, ja, ja na przykład, jeżeli chodzi o ten warsztat, który ja prowadziłem, bo też nie chcę tutaj mówić, że te moje uwagi dotyczą absolutnie wszystkich warsztatów, tylko mówię, jakie są moje doświadczenia i jak widzę po innych, którzy robią takie warsztaty, bo doświadczenia są inne, może w innej skali, czy znaczy podobne może w innej skali. Jak patrzyłem na efekty mojego warsztatu, to patrzyłem wczoraj, czy przedwczoraj, na efekty warsztatu, który przeprowadziłem gdzieś w kwietniu. Mhm. Więc ostatnie zmiany uczestników tych warsztatów miały miejsce w sierpniu, we wrześniu. I to byli dwaj uczestnicy, którzy byli organizatorami tego wydarzenia. I od tamtego czasu nic. I od tamtego czasu nic. No, no być, może, być może jeszcze inni użytkownicy, <coughs> znaczy uczestnicy tych warsztatów założyli inne konto użytkownika, no mhm. którego ja nie znam i pod niego coś edytują, być ale może. nie spodziewam się. Bo ja jednak... Yy, Hmm, tutaj bym zastosował prawo Marfiego. Jeżeli y, coś może się nie udać, to jednak się nie udaj. Być może oni w ogóle nie edytują, jeżeli ja nic o tym nie wiem no, i nikt o tym nic nie ale wie. Ale na pewno zwiększyła się ich e, świadomość tego, co, co zrobić, jak robić, e, a czy z tego skorzystają, no to już jest e, inna rzecz. To, to jest kwestia też atrakcyjności e, Wikipedii w ogóle. Jako, e, no właśnie, więc, więc my, czy jako stowarzyszenie, e, moja myśl jest taka, czy my jako stowarzyszenie robimy wystarczająco dużo, czy w, wystarczającym, czy w dobrym kierunku i za pomocą dobrych narzędzi to, żeby faktycznie tych użytkowników było więcej? Czy przypadkiem nie marnujemy swoich sił na formy aktywności, które nie przynoszą żadnych wystarczających efektów? No to no wiesz, no zwiększanie świadomości tego, że jak się, jak się działa w Wikipedii, no to... to to nigdy tego za dużo chyba. To znaczy, ale to też trzeba się zastanowić, wart, yy, jak te środki wydatkować, tak? To znaczy, czy może zamiast tego warsztatu, gdzie wysyła się tego, tego wikipedystę, może lepiej <grym> zrobić, żeby, nie wiem, nagrał coś, tak? Albo może lepiej, żeby on pisał artykuły, tak? Bo z tego będzie więcej pożytku niż, niż on ma jeździć i szkolić ludzi, którzy potem nie edytują. To, te, to, to musimy, myślę, cały czas rozważać. Bo, bo inaczej to będziemy robić warsztaty i nic z tego nie będzie wynikać, tak? Bo no właśnie my... do, dokładnie to uh -huh, chodzi, uh -huh. bo się może okazać, że korzystamy z narzędzi, które są nieefektywne. E, a rozmawiałem też kilka dni temu z Tomkiem Bladyńcem, który e, być może do was jeszcze przyjdzie na vlog. Na no zapisał się, więc chyba przyjdzie. Tak jest. I on mówił, że sam został wikipedystą po tym, jak widział przez jakiś czas jakie artykuły pisze jego znajomy, ten znajomy mu podsyłał po prostu efekty swojej pracy, to jeszcze było w dobie przed naszą naszoklasowo jakiejś tam społecznościowej więc to chyba było przez maila, nie wiem dokładnie ale ten jego znajomy podsyłał mu efekty swojej pracy zobacz co zrobiłem, tak regularnie, po troszeczku gdzieś tam i w pewnym momencie Tomek postanowił no to ja też spróbuję i on teraz też tak robi, że pokazuje ludziom, którzy się zajmują podobną tematyką jak on zobaczcie, co zrobiłem w tej naszej, nas interesującej tematyce. Mm -hmm. No to, to ciekawe pomysł. I wtedy, okay. i wtedy oni e, patrzą, aha, czyli na przykład jak zrobiłeś biogram o takim białoruskim e, polityku, no to ja zrobię e, biogram e, o porównywalnym białoruskim polityku, który, e, ten biogram będzie podobny tak redakcyjnie do tego twojego i w ten sposób e, powstaje całkiem niezły artykuł, jako nowy, autorstwa nowego użytkownika od razu, y, no taki standardowo dosyć zbliżony do tego, jak powinno być. Y, za pierwszym razem nawet być może takich wielkich problemów nie ma. I potem y, już taki y, nowy użytkownik mniej więcej wie, jak, co się robi, no bo y, y, jak to jeden mój znajomy mówi, radziecką metodą po prostu porównywania i kopiowania wzorców, y, Widzicie, że jak tam to działa, no to moje też tak będzie działało, faktycznie działa, jest dobrze. I, i coś takiego jest metodą konkurencyjną, znaczy może nie konkurencyjną, ale obok warsztatów, właśnie niekonkurencyjną. obok warsztatów. I, no I słyszałem opinię właśnie Tomka, że to całkiem jest efektywne. Być może warto też nakłaniać wikipedystów, żeby pisali, jak dołączają, do, jak dołączają do wikipedii, tak? Żeby można to było sp sprawdzić, tak, skąd ludzie przychodzą. Wiesz co, ale no nikt fajnie byłoby tego do końca nie projekt. rozumie takiego pytania i też pojawiają się y, takie humorystyczne odpowiedzi na to. Był już taki pomysł, to przykłóca kiedyś tam robił i to nie do końca się udało. Mhm. Yy, refleksja Tomka, z, z którą ja się zgadzam, jest taka, że najlepiej jest wychodzić do ludzi, którzy mają jakąś pasję, o której mogą mówić godzinami sami dla siebie, yy, pokazywać im, że mogą się podzielić taką wiedzą w formie haseł encyklopedycznych, zobacz jakie, pr przed chwilą napisałem, na temat, który nas o, yy, obydwu, oboje, yy, obie interesuje yy, i wtedy taka osoba stworzy taki artykuł i jest dużo większa szansa, że on będzie stałym wikipedystą, nawet jeżeli nie bardzo jakimś aktywnym, no to stałym, bo on ma jakąś konkretną pasję i jest jakiś punkt zaczepienia. No to może taka osoba, która no, przychodzi na warsztaty... No, okay. może mieć o czym pisać, a może nie mieć o czym pisać. No tak, no ale tutaj ten problem, nie rozstrzygniemy go, musimy troszeczkę popędzić do przodu. Też pomysły, żeby wprowadzić Wikipedię, czy edytowanie Wikipedii do programu studiów, czy, czy pisania prac polegających na utworzeniu hasła. To ale tylko jakiś. jako dodatek. Ja apeluję, żeby to był tylko dodatek, a nie coś, z czego studenci będą potem intensywnie rozliczani, bo wtedy się będą zniechęcać. No, to już zależy od wykładowców, jak, jak do tego podejdą. Kolejny temat, który tylko krótko zahaczymy, bo to jest taki temat, który trzeba, jeśli ktoś jest zainteresowany, poczytać, to są wybory stewardów. Macie tutaj coś w tym temacie do dodania, bo to jest chyba ewentualnie do poczytania. Bardzo ładnie to jest rozpisane, jak się wybiera yy, ludzi, którzy, którzy są, mają tutaj taką funkcję. W Wikipedii. To jest powyżej administratora, tak, a, a niżej niż, a ja już się pogubiłem w tej hierarchii, zresztą to nie jest aż tak. <głos》>. No właśnie, o ile jest jakaś hierarchia, no to y, to jest więcej niż administrator i nie ma już nic poza tym, ponad, ponad tym. To jest taki e... ogólnoświatowy jakiś administrator, tak? Nie, nie, nie. nie. administrator nazywa się Global Sysop i, i to jest no, sysop globalny, tak? Mhm. A, czy, czy administrator globalny, bo sysop to jest angielski odpowiednik, znaczy taki skrót od operatora systemu. No więc to jest co innego. Natomiast steward to jest osoba, która ma wszystkie narzędzia we wszystkich projektach fundacji Wikimedia. O, i widzę, że Szymon tutaj kandyduje. No właśnie, dlatego to wrzuczyłem, że Szymon kandyduje. Yy, nie patrzyłem na inne, nie wiem, jakie są proporcje głosów. Yy, zostaniesz stewardem, czy nie? Nie wiem, nie wiem. Mhm. Znaczy, to nie jest jakimś, jakimś specjalnie moim celem życiowym, żeby zostać stewardem, więc yy, mam do tego pewien dystans. Yy. Jak, jak zostanę, to zostanę. Jak nie zostanę, to nie zostanę. No, luźne podejście i bardzo dobre chyba. Kolejny temat to wystawa Picture of the Year, czyli wybieramy fotografię, która najbardziej nam się podobała w 2013 roku z Wikimedia Commons. No piękne są te zdjęcia. Ja już wybrałem chyba z 8 zdjęć i sobie zapisałem u siebie w komputerze, żeby mi się na pulpicie wyświetlały, bo bardzo ładnie pasują do tego. Pewnie, pewnie sporo osób też tak robi. Myślę, że to jest raczej zarzut w stosunku do tych zdjęć. że to, Przynajmniej że ładne. ja bym to zarzucał, że one są raczej do wyświetlenia na pulpicie, niektóre niż do ilustracji artykułów, no to, które właśnie. mają coś pokazywać. Mm -hmm. W tej chwili jesteśmy w drugim etapie, to warto powiedzieć, czyli oddajemy jeden głos na z tych, któreś z tych finałowych zdjęć. No i do 7 marca można głosować. Tak, zapraszam. Niestety są słabo, mam wrażenie, opisane, jeżeli chodzi o opisy w różnych językach. Szukałem, z... chyba jedno tylko zdjęcie jest, które, które ma polski opis. No, zdjęcia są po to, żeby patrzeć na nie. Ale trzeba je też móc znaleźć po tym, żeby je wstawić na przykład do artykułu, aby z dobrego opisu no, to tego, prawda. tego nie mm -hmm. będzie. No ale jak strażaków widzisz, no to co możesz, do jakiego artykułu można wstawić do dużych. dużych. To, że ja widzę to zdjęcie, tak, to wtedy wiem, do jakiego wstawić. Problem no. jest, jak mam artykuł i szukam jakiegoś zdjęcia no do prawda. niego, tak, mhm. i wtedy ten opis jest konieczny. Trochę nie na miejscu. Tutaj według mnie jest Barack Obama ze swoją córką. No, ale Właśnie to... się bardzo zdziwiłem. No takie zdjęcie, no przecież to zdjęcie się do żadnego artykułu nie nadaje, więc co to tu robi w ogóle? No ale Amerykanie zdominowali pewnie i ten konkurs również, no bo to jest anglojęzyczny generalnie konkurs. I... Ale oczywiście wszystkie zdjęcia biorą udział w tym konkursie. Trzeba spełnić warunek taki, żeby mieć więcej niż 75 edycji przed 1 stycznia 2014 roku. No i wtedy można e, oddać jeden głos na, jed, na jedną fotografię. Ja oddałem już głos, także wybrałem zdjęcie, które najbardziej mi się podobało. To taka pszczółka. Właśnie to nie pszczółka, tylko to chyba szersze. Nie? No właśnie, nie jest opisane i nawet, nawet człowiek normalnie nie wie, co to jest. Tak? Mimo, mimo, że zdjęcie jest dobre, jest pewnie, tak. pewnie można by je gdzieś w artykule zamieścić. Kolejna rzecz, o której mamy powiedzieć, to kryzys Wikinews. No, Szymon, tutaj jakoś tak się zdziwiłeś na początku, że, że takie hasło zadałem tutaj w audycji. Nie, nie zdziwiłem się, to ale znaczy... bardzo czy zasko zaskoczony, że y, pod linkiem y, po prostu strony głównej do Wikinews jest y, kryzys Wikinews, no więc rozwiń myśl. No właśnie. Y, no. Pierwsza rzecz. Wszedłem dzisiaj do Wikinews, żeby poczytać e, newsy. E, I gozik, nie ma żadnych newsów. E, warszawskie Otwarte Wiki, spotkanie to nie jest news e, na miarę Wikinews. No, może dotyczy Wikipedii, no ale to jest pod hasłem Polska. E, w Sanoku powstaje nowoczesny obiekt handlowo-usługowy. Znaczy, to jest news, ale poza tym z 18 lutego. Świat, 4 luty. Atak w Republice Środkowoafrykańskiej. No Rozumiem, że to było wydarzenie, o którym może w mediach nie było głośno, no ale 4 luty, a dzisiaj jest 22 lutego. Polityka. 6 listopada 2013. No, Czy się nic w polityce nie stało od 2013 roku, od 6 listopada? Kultura, 17 luty, wernisaż malarstwa, no to rozumiem, że jest jakieś wydarzenie, które jest, ale mało tych wydarzeń jest. No dużo więcej się dzieje i według mnie to jest kryzys właśnie tego, tego portalu, bo tutaj tak naprawdę no, nie ma żadnych newsów. Tu ja się zdziwiłem, tylko... widząc tutaj twój, twój wpis na, na naszej stronie, y bo mam wrażenie, że sytuacja na Wikinews wygląda tak w sposób ciągły, to znaczy to, to Wikinews tak funkcjonuje, tak? No to jest kryzys, który trwa już jakiś czas i, i, i tutaj próbowaliśmy coś temu zaradzić, ale nie udało się wymyślić jakiejś formuły, która, która by tutaj pociągnęła to do przodu. Zgadza się i to w ogóle, Borysia, twoje spostrzeżenie jest jak najbardziej trafne. E, kryzys Wikinews, a nawet nie tylko kryzys na, czy w Wikinews, to jest ogólnie e, e, kryzys czegoś, co moż, moglibyśmy nazwać Wikinewsowatością. E, ludzie na całym świecie nie bardzo edytują Wikinews. E, to już zostało zauważone. E, problem jest środki taki, że środki finansowe Wiki... zostały chyba zabrane, tak, na rozwój Wikinews. Środki finansowe zostały zabrane na rozwój Wikinews, z tego co słyszałem gdzieś tam, już nie pamiętam, fundacja chyba ogranicza. Ech chyba tak. Znaczy, ale to dlatego, że ogranicza właśnie dlatego, że widać, że to jest po prostu no nie, znowu użyję tego słowa nieefektywne i fundacja postanowiła nie drenować pieniędzy tam, gdzie to nie da żadnego większego efektu Wikinews. Są pomyślane jako portal na którym, czy serwis internetowy, na którym mogą pisać ludzie, którzy podejmują się takiej obywatelskiej e, aktywności dziennikarskiej na zasadzie, że ja jako każdy, czy ja jako jeden z, z obywateli, tak jak każdy, mogę sobie po prostu, dlatego że jestem obywatelem, e, pójść do nie, urzędu, i powiedzieć, że w trybie artykułu jakiegoś tam ustawy o dostępie do informacji publicznej poproszę o, o informację taką i taką. Tutaj zadzwonię, tam pójdę, tam sprawdzę, napiszę o tym y, tekst. No widzisz, no to właśnie. Jest, to takie dziennikarstwo obywatelskie. No niby tak, ale co dostaje w zamian? Co dostaje w zamian taki człowiek, który wykona tak dużo pracy, bo to jednak jest w końcu jakaś praca, która wymaga czasu, zaangażowania, a dostaje w zamian nic, bo, bo, bo nie widać, że to jest jego news. No, można w, widać, historii, nie, widać, nie widać, nie widać. Na, na, na nie stronie niosa nie widać tego. W jak każdej Pominam, gazecie, w każdym serwisie. Masz informacje na pierwszej stronie, od razu przy artykule, przy informacji prasowej jest informacja, kto tego niosa zamieścił. Tutaj no tego też. nie ma, warszawskie otwarte wiki spotkanie, jest tylko źródła i jest data zamieszczenia, nie ma, nie ma tego, kto zamieścił. A to w takim razie Marek po prostu sam z siebie o tym nie napisał, bo ja, ja wiele razy widziałem na takie newsy, na których na, na, na, na, tak. na ich stronach jest napisane wprost, y... to jest news napisany przez tego i tego właśnie szukam takiego przykładu, bo gdzieś kiedyś był. Problem polega na tym, że ten szablon jest wstawiany w tylko w przypadkach, kiedy ktoś samodzielnie zbiera informacje takie w terenie, że tak powiem, tak? że ktoś mhm. właśnie poszedł do urzędu, dostał jakieś, dostał jakieś dokumenty albo był gdzieś na wydarzeniu i, i, o tym op i opisuje to, na czym był. Tak, materiał autorski po prostu. Tak, a te, te informacje, które tutaj są, są w tej chwili zebrane po prostu z różnych miejsc w sieci, i nie są czymś... nie są materiałem autorskim właśnie. O, y, jest też takiego ta prapremiera y, y, ku d i Spacja Zacher. No jest. To, jest. to jest końcówka wydarzeń w Polsce. No przepraszam, ktoś mi tutaj zadzwonił. Już odkładam telefon. No właśnie, i tutaj co? Jest jakaś informacja? No nie ma prapremiera. Sobota jest na samym, 20. No to dlaczego na samym dole? No to w historii też sobie można przeczytać. No to y według mnie to jest w ogóle niepoważne traktowanie reporterów. Ale, to, no. ale przecież sami siebie tak właśnie traktują. Przecież gdyby sami, to jest normalna społeczność, gdyby oni sobie postanowili. E, że takie, takie rzeczy będą w nagłówku, to powinny być w nagłówku. No to natychmiast byłby usunięty taki artykuł, bo to jest albo reklama No tak, cała masa yy, nie. No Wikinews ma zupełnie inne zasady niż Wikipedia. Borys, spójrz na ten y, artykuł, który w tej chwili jest jako, jako zdjęcie duże wyświetlony. Kawaliada Poznań 2013. Y, jak zjedziesz na stronie głównej, trochę niżej to, to mm -hmm, zobaczysz. Mm -hmm. I spójrz, jak tutaj to wygląda. Jest tekst, tak? Potem jest szablon ten właśnie o autorstwie. Potem są zdjęcia jako fotorelacja. Czy myślisz, że taki układ jest niewystarczający jako podkreślenie autorstwa? Czekaj, bo kliknąłem zdjęcie i zdjęcie mi się pokazało. Czyli yy, w tytuł, tytuł kliknij, w tytuł kliknij. No to też jest błąd, to też trzeba będzie poprawić prawdopodobnie. No jest, no jest wtorek. Wtorek jest autorem. 10 yy, grudnia 2013. Okej, okay, ale niżej. Ramka. No materiał autorski, no ramka. No, tak? ale to, to nie jest to, co, co nie, masz na myśli? No, oczywiście, że nie. No, zobacz, jak to wygląda w gazecie. Czy gdzieś w gazecie masz taką ramkę, żeby e, oznaczyć autora? E, no jest to fatalne, jest to po prostu... Znaczy moim zdaniem też to, to nie jest zbyt dobre, z tym, że ja nie należę do tej społeczności i e, nie wypowiadam się w ich sprawach tak wewnętrznych. Być może im to pasuje, nie wiem. No, może im to pasuje, i dlatego tak to wychodzi, jak wychodzi. To znaczy, te, ten szablon został wprowadzony chyba, Borys, w ogóle po Twoich uwagach, że ten autor powinien być, więc to. Nie, ja... właśnie te uwagi nie zostały do końca uwzględnione, ale do nas tak połowiczniej i w, i w sumie nie wiem, czy jest teraz lepiej czy gorzej. No. Mhm. Po prostu. Rozumiem, to, to jeszcze po tym chyba podyskutujemy nie, po ja, ja postulowałem, żeby był widoczny autor na, pod po prostu artykułem, pod tytułem artykułu. W tak, ten jak sposób, to wszędzie, jak jest data, każdym, może na przykład. W każdym tak? serwisie, internetu. Netowym, w każdej gazecie autor jest zaznaczony tuż pod, albo pod artykułem jest po prostu stałe miejsce, ale nie jakaś ramka. Albo jest po prostu na samym nagłówku napisane, kto to pisał, kto, kto pisał. Artykuł, artykuł autorski, materiał autorski w ogóle wymagałby tego, żeby na początku było właśnie, mhm. kto go napisał, a nie na końcu. To myślę, że możemy to zrobić. Bo jeśli ktoś szuka ciekawych artykułów, pod którym ktoś się podpisał, no to, no to, to jak szuka, patrząc na koniec artykułu, czy na początek, czy na tytuły? No, no szuka po tytułach. Wiecie, właśnie wszedłem, przepraszam, że tak Ci przerwę, <coughs> wszedłem w, do kawiarenki ich i spojrzałem na najnowsze wpisy. One wszystkie są po angielsku. Pierwszy taki po polsku, nie licząc Marka, to to był we wrześniu. Jeszcze teraz sprawdzę, ile jest aktywnych, ilu jest aktywnych użytkowników, czyli ilu jest takich, którzy no wykonali bardzo, przynajmniej bardzo jedną chyba. edycję w ciągu 30 ostatnich dni. No właśnie. No dobrze. nie, no, na Wiknews jest bardzo niewiele osób. Zdecydowanie masz rację, że tu jest kryzys. Ale że... dlaczego jest tak mało? No właśnie myślę, że jednym z powodów jest to, że jesteś tutaj anonimowy. Oddajesz coś zupełnie bezpłatnie i nawet nie dostajesz za to satysfakcji, że możesz się innym pochwalić. Zobacz, tutaj jest mój news, no bo mhm. musisz pokazać, a tutaj na stronie historia autorzy to ja umieściłem, no to, to już nikt nie wierzy, że to ty umieściłeś, tylko po prostu to jest jakiś taki bajer. No. Jakby to było na głównej stronie, to by inaczej działało. Na, na młodych ludzi na pewno szczególnie, którzy chcieliby się być może zaangażować. No są takie serwisy Wiadomości24, TVN24, Kontakt, czy jakieś tam. Oni też skorzystali z tego zaangażowania ludzi, którzy chcą umieszczać informacje, ale pod swoim nazwiskiem a nie umieszczać w, w serwisie TVN-u swoje niosy i, i żeby to podpisywał TVN. No, no, o to im nie chodzi. Chodzi im o to, żeby zaznaczyć, że coś oni wnieśli do tego, a jak nawet tego nie dostają, no to po prostu wiadomo, że no, no, no nie będzie to działać na dłuższą metę. Ale to jest temat na pewno na, na jakąś dokładniejszą rozmowę na temat Wikinios może w jakimś gronie właśnie ludzi, którzy chcieliby to rozwinąć i, i, i, a, a jest ich niedużo ciągle także no zobaczymy, może coś spróbujemy pociągnąć dalej, chociaż ja tak liczyłem na przykutę ale on się bardzo wycofał przykuda ostatnio. się wycofał, już w tej chwili nie, nie edytuje kinie. no właśnie, dlatego tutaj też brakuje osoby która by jakoś tutaj mobilizowała innych i, i takie zadania określała no koniec audycji nam się zrobił tak szybko jakoś niespodziewanie. Już nie opowiemy o tych tematach z wolnej kultury. To powiedzmy tylko, że w poniedziałek będzie spotkanie w sprawie Open Access y bo to, bo to będzie najbliższy poniedziałek w związku z tym. Kampania bo... Open Access, tak? Tak, tak, mhm. Możesz to zrobić lepiej niż chomik na temat otwartej nauki podręczników. To jest poniedziałek, 24 lutego, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego przy Dobrej 56, Sala 256. To jest wszystko na, na, na naszej stronie do przeczytania. Zapraszamy. 18.30. I zapraszamy za tydzień, może uda nam się nadgonić troszeczkę te, te braki, których, których dzisiaj nie udało nam się wyemitować. Był ze mną Marek Mazurkiewicz i Szymon Grabarczuk w Lublinie. Marek, tutaj. i Do usłyszenia. Do warszawskich otwartych Wiki spotkań. Do usłyszenia. Do